No, od Play zaprasza na program i życzy wiele radości scen roamingu podczas zagranicznych podróży. Za kilkanaście minut zaprosimy Państwa na wycieczkę po niezwykłym budynku Moskiewskiego Uniwersytetu. Są tam ogromne korytarze, poziome i pionowe. Są windy, które zatrzymują się nie na każdym piętrze. Из нас своя дорога, и я не стану на твоём пути, не спеши побудь со мной еще немного. Потерять гораздо легче, чем найти, чем найти, да я сама себя не понимаю, не спрашиваю, с кем ты был и где? Твоей любови тебя не отнимаю, не строят счастья на чужой весе, до порога. Ведь нельзя надеяться на счастливый случай Я все приму, что мне судьба и дано Вот уходишь ты, я знаю W ramach Uniwersytetów Świata dziś odwiedzamy Uniwersytet Łomonosowa w Moskwie. No i stąd będzie także kilka rosyjskich piosenek. A, jeżeli ktoś z Państwa studiował w Moskwie, to może opowie o tym, jak tam było. Zaznaczam, że chodzi o studia cywilne 022 i 7 trójek. Minęła 16.30, w trójce skrót wiadomości Wojciech Szymański. Na początek dobre informacje z Pakistanu. Porwany w tym kraju Polak żyje, tak poinformował przed chwilą rzecznik naszego msz -u. Piotr Paszkowski dodał, że istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że talibowie przesuną termin ultimatum i zmienią zakresy swoich żądań. Porywacze zagroźli, że jeśli do dziś rząd w Islamabadzie nie spełni ich postulatów, to Polak zginie. Chcą, aby władze wypuściły z więzień ich towarzyszy i wycofały wojska z obszarów plemiennych. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych wiadomościach. Prawo i Sprawiedliwość mówi nie. PiS nie zgadza się na wstrzymanie finansowania partii z budżetu państwa. Taki projekt przygotowała Platforma. To próba ograniczenia demokracji i ograniczenia roli naszej partii, mówi prezes PiS Jarosław Kaczyński. PiS może czasem przeamywać tą niedobrą dla niego sytuację w mediach przy pomocy różnego rodzaju kampanii. Tych kampanii tak bardzo obawia się Platforma Obywatelska. Projekt trafi do marszałka Sejmu w przyszłym tygodniu. W ciągu dwóch lat budżet ma zaoszczędzić 200 milionów złotych. A do tematu rządowych oszczędności także wrócimy w wiadomościach o 17. Wtedy sprawdzimy co cięcia oznaczają dla pacjentów. Kolejny piłkarz związany z poznańskim Lechem już oficjalnie podejrzany. Prokur Prokuratura przedstawiła zarzuty byłemu zawodnikowi tego klubu Waldemarowi K. Wczoraj zarzuty korupcyjne usłyszał napastnik Lecha Piotr R. Dotyczą one między innymi przyjmowania korzyści majątkowych oraz pomocnictwa przy wręczaniu. A dziś do Wrocławskiej Prokuratury zgłosił się Czesław Michniewicz, trener Arki Gdynia. Prokuratura nie udziela żadnych informacji na ten temat, wiadomo jedynie, że został przesłuchany i zwolniony do domu. Czesław, Czesław Michniewicz we wrześniu 2003 roku został trenerem Lecha, zdobył z nim Puchar i Superpuchar Polski. Zdobył był też Mistrzostwo Polski z Zagłębiem Lubin. Trzeci z uczniów szkoły zawodowej w Rykach, którzy podczas lekcji znieważali nauczyciela, chce dobrowolnie poddać się karze. 19 został dziś zatrzymany. Prokurator zgodził się na proponowane trzy miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata, 300 złotych grzywny i dozór kuratora. Poza tym uczeń ma przeprosić znieważanego nauczyciela. Jego dwaj koledzy zatrzymani wcześniej także przyznali się do winy i sami zaproponowali wczoraj kary dla siebie. Te kary musi jeszcze zatwierdzić sąd. Amen. <laughs> W nocy może padać śnieg w północnej i zachodniej Polsce. Temperatura tej nocy od, plus dwóch sto, od minus dwóch stopni na Podlasiu do plus jednego na Dolnym Śląsku. Jutro przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem może się pojawić na północy i na Podkarpaciu. W pozostałych regionach raczej bez opadów niewykluczone słońce. Temperatura powyżej zera. W Białymstoku i w Trójmieście jutro plus dwa, w Warszawie trzy, w Poznaniu i w Krakowie cztery, a we Wrocławiu plus sześć. Deszczowa pogoda ma się utrzymać do końca tygodnia, a od poniedziałku znowu śnieg i ochłodzenie. Trójka. Program trzeci. It was five past the hour. When you said your train was due, but in the spirit of the evening, I arrived on 52. I was going through my inbox on a regular basis and occasionally scanning Through all the rush hour faces. I wandered down the platform, but I could not see a sign. I looked up at the clock and it was only 59. Choose you and me together, that's the way it needs to be. I'm standing here, waiting for you On platform 23 It feels like time is slowing down For a secret rendezvous in town As anticipation beckons I start counting down the seconds My heart beats fast But the clock ticks slowly You could be my one and only As anticipation beckons I felt as you glide along the floor I looked for imperfections I loved everything I saw I'd never felt so scared infatuated or excited I felt just like a schoolboy and for some reason I liked it I wandered down the platform but I could not see a sign I looked at the clock and it was only 59 just you and me together that's the way it's gonna be I'm standing here waiting for you on platform 23 It feels like time is slowing down For our secret rendezvous in town As anticipation beckons, I start counting down the seconds My heart beats fast but the clock ticks slowing You could be my one and only As anticipation beckons, I felt the thrill of 30 seconds Felt the thrill of 30 seconds And I could not seem to settle So I tried to make a call And then I suddenly remembered What he'd written on my wall It wasn't even special Just the fact that it was you And the fact that we were meeting Was just too good to be true It feels like time is slowing down For our secret rendezvous in town As anticipation beckons I start counting down the seconds, my heart beats fast But the clock ticks slowly You could be my one and only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 Popołudniowa audycja zapraszamy do trójki. W ramach akcji Trójka Przekracza Granicę odwiedzamy dziś Uniwersytet Łomonosowa w Moskwie. Niektórzy z Państwa mają swoje wspomnienia związane z tym miejscem. Ja pracowałem w Moskwie dwa i pół roku i przywiozłem stamtąd małżonkę. Fantastyczni ludzie, atmosfera nie do porównania. Przede wszystkim otwartość ludzi. Że to, że. Oczywiście wiąże się to wszystko z tym, że poznałem tam małżonkę, również Rosjankę, pochodzącą z Uzbekistanu. Otwartość ludzi, to jak imprezują, to jak się potrafią bawić, to jak potrafią płakać również. 022 i 7 trójek przy telefonie Dariusz Pieruk ZD3, małpa, polskieradio.pl to adres elektroniczny. A z moskiewskiego uniwersytetu, z moskiewskim uniwersytetem mieniało Monosowa, nieoderwalnie związany jest jego budynek na Worobiowych Gorach. Znalazł się nawet w herbie uczelni. Uniwersytecki kompleks wybudowano w latach 50. na obszarze 320 hektarów. W korytarzach głównego budynku drogi dokądkolwiek szukał nasz reporter. Trójka przekracza granice. Uniwersytety Świata. Ernest Zozuń, Moskwa. To jest bardzo wielki budynek, w którym na początku człowiek błądzi i błądzi. Ja potrzebowałem miesiąca, żeby się nauczyć, jak tu się poruszać. Zwierza się poznany przeze mnie doktorom, zresztą też Ernest. Rzeczywiście, budynek ogromny, budowany w czasach, kiedy wszystko miało być największe, najwyższe, najwspanialsze, najbardziej świadczące o potędze komunizmu. Z jednej strony to bardzo duży ciężar dla uczelni utrzymanie takiego molocha, a z drugiej jest w nim wszystko co studentom potrzebne, a nawet i więcej. No, ten budynek to właściwie całe miasto, bo tu są i sale wykładowe, i wielkie audytorium, laboratoria i biblioteki, bo przecież każdy wydział ma swoją bibliotekę. No i tu są obiekty sportowe, no i basen, i sale gimnastyczne. I oczywiście w tym budynku są pokoje dla studentów, bo w tych skrzydłach od parteru do dziewiątego piętra są akademiki i mieszkania dla wykładowców. Mamy i sklepy, i stołówki, i bank nawet jest. No, w akademiku to meble jeszcze pamiętają, jak otwierali uniwersytet, ale na przykład konstrukcja szafy jest bardzo ciekawa. Jak się wyprowadzałem z akademika, to nawet myślałem, żeby taką sobie ustolarza. Jest taka anegdota, że pewien młody człowiek, który uczył się na wydziale mechaniczno-maszynowym, przez rok nie wychodził z budynku, bo... Nie potrzebował. Miał wszystko na terenie uniwersytetu. I stołówkę, i zajęcia, i sport, i bank, i jakieś rozrywki, i kolegów. No wszystko. To po co miał wychodzić? No jest taka anegdota. Windy to cała łamigłówka, jest ich 11. Obsługują poszczególne piętra. Na ścianach całe instrukcje, jak dojechać, gdzie i jak trzeba się przesiadać. Spójrzcie, co mnie spadnia, co snąła. To jest tak, mi się Chwila zastanowienia i dochodzimy do tego, jak dojechać na najwyższe piętra. No, to jeszcze jedna anegdota mi się przypomniała. Na parterze wpychają się studenci do windy i nagle rozlega się sygnał, że jest za dużo osób. Jeden człowiek wysiadł i winda pojechała, ale na dwudziestym piętrze zatrzymuje się i wsiada do niej jedna osoba i sygnał o przeciążeniu się nie odzywa. I jaki wniosek wyciągnęli studenci? Że ciężar pasażerów spada proporcjonalnie do prędkości windy i wysoko. Dojeżdżamy na najwyższą kondygnację, na jaką dało się dojechać, na jaką puszcza się studentów. O proszę, jaki widok na całą Moskwę. Tu łóżniki, tam budynki Akademii Nauk. No Jak się dobrze przyjrzeć, to tam plac czerwony. Ale rozejrzyj się tu wokoło, bo uniwersytet to nie tylko ten budynek. Tu wokoło te wszystkie budynki, które przez lata dobudowano, to uniwersytet. No I wiele się jeszcze buduje. W ostatnim czasie wydawało się, że wszystko pójdzie szybko. Ale no nie wiadomo jak będzie teraz, gdy jest kryzys. Play zaprasza na program i życzę wiele radości z cen roamingu podczas zagranicznych podróży. Ernest Zozon jest w Moskwie. Osobną historią jest budowa, historia budowy budynku Uniwersytetu Łomanosowa w Moskwie, ale o tym opowiemy po 18, a wcześniej po 17 sprawdzimy co o życiu i o świecie sądzą rosyjscy. Studenci. Tak swoją drogą wyobrażam sobie kuchnię w akademiku w uniwers na Uniwersytecie w Moskwie i w tej kuchni te, te, te wałówki, które przywożą studenci zjeżdżający do Moskwy z różnych stron Rosji. Pewnie i sałatka z zielonych pomidorów, i kawior, i ryba wędzona, i różne takie rosyjskie. 022 i trójek to telefon do popołudniowej audycji. Jeżeli komuś z, pańs z Państwa dane było studiować na tym Uniwersytecie, czekamy na opowieści. A to kolejna rosyjska piosenka Idu kuriu. Dzień Do... Dziękuje All yeah. yeah. I walk I smoke to oficjalny tytuł w podtytule Idu kuriu. Grupa nazywa się NOL. Państwo wspominają swoje studia w Moskwie? Studiowałam w ramach takiej bardzo dużej wymiany studenckiej w latach 74-80, ale wróciłam do Polski. Wspomnienia mam dobre. Oddzielając politykę poznałam wspaniałych ludzi, kulturę rosyjską. I gdybym miała powtórzyć, to jeszcze raz bym tam pojechała i studiowała. Żałuję jednego. Żałuję tego, że tak mało właśnie zobaczyłam, ponieważ w tym czasie dla studentów były nałożone takie, a nie inne obowiązki. Nie można było się za daleko oddalać, nie można było zwiedzać tak zwanych białych plam i dlatego nie wszystko można było zobaczyć. W latach 80. 90 byłem na takim sześciotygodniowym szkoleniu związkowym w Moskwie, byłem szefem grupy, no miałem taką opiekunkę Rosjaneczki. Ej proszę pana, to były czasy i komu to przeszkadzało? Jak król pasza prawie żyłem, no ale to wszystko co dobre to się kończy. Ja mam tylko miłe wspomnienia, że kocham Związek Radziecki i te rosjaneczki, miód malena i to byłoby na tyle. No, w sprawie tej miłości do Związku Radzieckiego zawsze może pan wyjechać do Korei Północnej albo na Kubę na przykład. 022 i 7 trójek, popołudniowa audycja zapraszamy do trójki za 14 minut godzina 17. Już za chwilę o piractwie w internecie. tylko my niech moje biszkoptowe serce owinięte ciasto folią będzie ciepłe niech moje biszkoptowe serce owinięte ciasto folią będzie ciepłe Ja nie słuchałem dzisiaj e, trójki przez większość dnia, także nie wiem, czy ta informacja już się pojawiła, ale może warto wspomnieć, że e, architekt, który projektował e, Uniwersytet Łomonazowa, Lew Rudniew, e, to jest e, ten sam architekt, który projektował... Pałac Kultury, no także to byłby jakiś taki część nasza wspólna z uniwersytetem. Oglądam teraz zdjęcie uniwersytetu, głównego budynku Uniwersytetu Moskiewskiego Łomonosowa. Rzeczywiście bliźniacze podobny do naszego pałacu, tyle że nie tak ładny oczywiście. Skrzydła z boku nieco większe, nieco wyższe. 0,22 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki. Dostawcy internetu wypowiadają wojnę piratom. Pierwszy do działania przeszedł Aster. W nowym regulaminie umieścił zapis, który pozwala na zerwanie umowy z użytkownikiem ściągającym i udostępniającym nielegalne pliki. Co więcej, firma zaczęła wysyłać już swoim klientom ostrzeżenia. Sprawą zajął się Łukasz Karusta. Dzień dobry. Czy to przełom w walce z komputerowymi piratami? No niekoniecznie. Zapisy o możliwości zerwania umowy z piratem mają prawie wszyscy operatorzy. Przyznają jednak, że to martwy przepis. Aster faktycznie przeszedł do działania, ale na... Na razie nie chce chwalić się ilu klientów upomniał i z iloma rozwiązał umowy. O skali nie mówi też konkurencja, ale Lidia Godz z UPC przekonuje, że takie przypadki się zdarzają. Są przypadki współpracy z policją i z prokuraturą z naszej strony i są także przypadki zerwania umów. Ale to raczej działania liczone na palcach jednej ręki. Operatorzy przyznają, że nie ich rolą jest kontrolowanie klientów. Tak jak nie jest rolą banku monitorowanie, skąd klienci posiadają pieniądze zgromadzone na kontach tego banku? A podobnie jak konto w banku, dostęp do internetu mają prawie wszyscy. I prawie wszyscy od czasu do czasu ściągają pliki. Dlatego internauci przyjmują ten pomysł ze zdziwieniem. Kiedyś na sklepach były wywierzki, tego klienta nie obsługujemy. Teraz Aster musiałby zrobić też listę klientów, których nie obsługujemy i pewnie byłoby to około 90% ich użytkowników. Moim zdaniem wprowadzając ten przepis Aster sam sobie strzelił gola. Zwłaszcza, że samo ściąganie nielegalne nie jest. Przestępstwem jest udostępnianie plików. Coraz częściej to jednak dwie nierozłączne sprawy, wyjaśnia redaktor naczelny miesięcznika Chip Michał Adamczyk. Większość sieci takich właśnie wymiany plików polega na tym, że pobieranie jest możliwe tylko wówczas, gdy równocześnie to rozpowszechniamy. Czyli no, gdy nie będziemy udostępniać tego, co pobieramy, zostaniemy odcięci z tej sieci albo nawet nie będziemy po prostu mogli z niej korzystać. Dlatego eksperci nie są aż tak sceptyczni. Doceniają, że w walce z piratami coś w końcu drgnęło, bo sami policjanci przyznają, że nie są w stanie skontrolować wszystkich i robią to tylko po sygnałach od pokrzywdzonych. mówi Karol Jakubowski z Komendy Głównej Policji. Policjanci współpracują przede wszystkim z pokrzywdzonymi, których to bezpośrednio dotknęło to przestępstwo. Zawsze kiedy otrzymujemy jakiś sygnał.